Bajki i baśnie świata Tugry i Egry, baśń uzbecka Dawnymi czasy żył w pewnym siole młody myśliwiec imieniem Tugry, co znaczy dobry. Miał tylko konia wiatronogiego, łuki, strzały w swoim dobytku, więcej niczego nie posiadał. Jechał sobie kiedyś stepem, aż spotkał samotnego człowieka, który wlukuł się powoli, uginając się pod ciężarem swej sakwy. Ktoś ty? I dokąd wędrujesz? Pyta go Tugry, wstrzymując konia. Nazywam się Egry, co znaczy zły. Ale nie, bój się, nic złego ci nie zrobię, sama dobroć mieszka w moim sercu. Odrzekł podróżny. Szczęście to wielkie spotkać dobrego człowieka na swej ścieżce, mówi Tugry. Będziemy przyjaciółmi. Będrujmy odtąd razem, pewnieś głodny i spragniony. Chodź, siądźmy w cieniu, posilmy się. Wyjął z torby chleb, ser, figi, rozwiązał bukłak z winem. Nieznajomy jadł, pił, aż mu się uszy trzęsły. Nie zostawił ani kęsa dla towarzysza, ani wina kropelki. Wszystko sam zjadł i wypił. I nawet nie podziękował. Potem udali się w dalszą podróż. Widzę, żeś mocno drogą utrudzony, rzekł Tugry do piechura. Siadaj na mego konia, a ja przejdę pieszo do następnego postoju. Tugry zeskoczył z konia, a egry go dosiadł. I nim się Tugry obejrzał, pomknął w dal galopem. Zdziwił się Tugry, ale pomyślał, że pewnie nieznajomego koń poniósł. Idzie Tugry stepem, idzie, słońce go piecze, nogi go ledwie już niosą. Przecież ten Egry się podział. Myśli z niepokojem, żeby mu się tylko co złego nie stało. Może się gdzieś rozbił na drodze. Ale nie, przecież moja klaczka spokojna jak łania. Nikomu jeszcze krzywdy nie zrobiła. Aż dziw, że tego nieznajomego tak poniosła. Pewnie jeździć konno nie umie biedaczysko i za mocno lejce ściągnął. Słońce zeszło, ciemność zapadła, a Tugry wciąż idzie i idzie przed siebie, aż znalazł się w ciemnym lesie. Pod wysokim drzewem stał szałas, sklecony z gałęzi. Wszedł Tugry do szałasu, traf narwał, posłanie sobie uścielił i legł spać. A koło opuszczonego szałasu zbierały się nocą zwierzęta. Leśny szach lew, leśni wezyrowie, tygrys i niedźwiedź, leśni dworzanie, wilk, szakal i lis. Kiedy księżyc ukazał się na niebie, wyskoczył z gęstwiny szakal, obiegł szałas dookoła i zawył przeraźliwie, aż się tygrys budził na swym posłaniu. Na zew szakala zaczęły się zbierać zwierzęta. Siadły przed szałasem i rozpoczęły nocne rozmowy. Były syte, bo polowanie im się udało, spać jeszcze nie miały ochoty, więc opowiadały sobie dla rozrywki różne historie. Najpierw zaczął mówić lis. Wiecie, moi drodzy, że dziś odkryłem na skraju lasu pieczarę. Dziesięć lat żył w niej stary borsuk, aż zjadł go najjaśniejszy szach, żył wiecznie. Czego to nie zostawił w swej jamie, stary samotnik? Nie wiadomo, po co nosił jakieś błyszczące kamyczki, płaskie kawałki metalu, który ludzie nazywają złotem. Słyszał to tugry i pomyślał sobie, o, nie byłoby źle dobrać się do jamy tego bursuka. Czy słyszeliście, ozwał się niedźwiedź pierwszy wezer, że w naszym lesie jest stary modrzew, a pod modrzewiem rośnie ziele, nie ma na świecie choroby, której by to ziele nie uleczyło. Ludzie o tym nie wiedzą, bo są głupi. Od teraz słychać, że córka Szacha już od dłuższego czasu choruje i nikt z lekarzy nie może jej pomóc. Szach ogłosił w całym państwie, że kto jego córkę z choroby uleczy, temu ją odda za żonę. Wielu próbowało, ale żaden jej nie uleczył. A wystarczyłoby dać jej wywaru z tego ziela i wnet by ozdrowiała. – Nie. – Co tam twoje ziele? – żegna to wilk dworzanin. – Ja wam opowiem coś, co naprawdę jest ciekawe. Na polanie w naszym lesie pasie się stado owiec. Jest ich pewnie z tysiąc albo i więcej. Kto by tam je zliczył, co dzień dwie zjadam na śniadanie. A jest między tymi owcami baran o kręconych rogach, cały czarny, Tylko na czole ma białą gwiazdę. Ludzie głupi nie wiedzą, że kto zetnie muzeł ba... Tylko kosmyk białej sierści, ten już głodu nie zazna ni biedy, Bo sierść mu się za każdym razem wiadło zamieni. Kiedy wilk zamilkł, ozwał się tygrys wezyl. Pod lasem na łące pasie się tabun dzikich koni, Co dzień unoszę stamtąd z rybaka na obiad, a jest w tabunie taka klacz, co kto się jej mleka napije, ten będzie wiecznie młody. Ale głupi ludzie o tym nie wiedzą i umierają ze starości. Na to podniósł się lew szach, przeciągnął się ziewnął i powiedział No, mój wierni poddanie, dość tych opowiastek, spać się mi się chce, czas wracać do domu. Słońce tylko patrzeć, jak wstanie. Kiedy zwierzęta odeszły do swych kryjówek, wyszedł tugry z szałasu. Nie zwlekając, pośpieszył odszukać bursuczą jamę i zabrał z niej cały stos drogich kamieni i złotych monet. Potem odnalazł stary modrzew, narwał ziela rosnącego w cieniu jego korony i udał się w dalszą drogę na polany, gdzie pasły się owce obciął czarnemu baranowi kosnek białej sierści ze łba. Patrzy, a tu przed nim leżą gołąbki pieczone, chleb, słodkie rodzynki i bielutkie sery. Posilił się i ruszył dalej. Odnalazł tabun dzikich koni, wydoił klacz bułaną i napił się jej mleka. Od razu poczuł, że mu lat z dziesięć ubyło. Oczy mu zajaśniały, wargi pokraśniały. Siły wejnowe wstąpiły, cały świat mu się uśmiechnął na nowo. Jak wtedy, gdy młodzieniaszkiem był. Potem Okieł znał najpiękniejszego konia, dosiadł go i popędził do pałacu szacha. Ustroił się w piękne szaty, pokłonił się szachowi i życzę. Światłości ziemi, przychodzę uzdrowić twoją córkę. Ucieszył się szach. Do łoża chorej go prowadzi. Przyrządził tugry wywar z ziela zerwanego w lesie. Córka szacha wywar wypiła i wnet ozdrowiała. Potem dało jej się napić mleka bułanej kobyłki i jeszcze młodsza się zrobiła księżniczka, jeszcze piękniejsza. Szach nie posiadał się z radości, wesele wyprawił, córkę za Tugrego wydał i pyta. W jakim mieście chcesz być naczelnikiem? W jakiej krainie panować? Czy w górach, czy na stepie, na równinie, nad morskim brzegiem, czy na wyżynie? Wybieraj, wielkie jest moje państwo, nad wielu ludy władzę roztaczam. Podzielę się z tobą władzą i skarbami. Nie chcę ja panowania, nie chcę skarbów twoich. To, co mam, wystarczy mnie i mojej żonie. Odparł tugry. Będę mieszkał w domu, który sam własnymi rękami zbuduję, w sadzie, który sam zasadzę. Będę jadł owoce, które sam wyhoduję. Jak postanowił, tak i uczynił. Zbudował na skraju lasu chatę z grubych bierwion, nasadził fik granatów, jabłoni, Winnice założył na słonecznym stoku i tak sobie żyli zgodnie i szczęśliwie, nikomu krzywdy nie wyrządzając, dobrym ludziom pomagając. Nawet sierść barana cudownego nie była tu gremu potrzebna, bo pracowity był i robotny. Sam na wszystko zapracował własnymi rękami. Talary i złoto biedakom rozdawał, czarodziejskim zielem chorych leczył i takiej sławy w całym kraju zażywał, że z dalekich stron ludzie do niego zjeżdżali, żeby tylko móc zobaczyć na własne oczy człowieka tak dobrego. Pewnego razu zawitał do jego domu pewien podróżny. Tu grył gościł go, nakarmił, napoił, o nic nie pytając. A kiedy jego wierzchowca dostajnie wiódł, poznał, że to jego własny konik, niegdyś mu skradziony przez nieznajomego spotkanego w drodze. W samej rzeczy gościem Tugrego okazał się Egry. Czemuś mi wtedy konia skradł? Zapytał Tugrę. A to, że też o takim głupstwie pamiętasz, skrzywił się Egry. Potrzebny mi był koń, basta, ale lepiej niechać konno niż piesz, bo piachu się wylec po wybojach. Ale widzę, żeś ty bracia od tego czasu bogactw się wielkich dorobił. Mówią ludzie, że talary i drogie klejnoty za darmo oddajesz, że braków z całego kraju wspierasz. Musisz mieć wielki skarbiec, kiedy tak szastasz kroszem. Oho, żeby tak mnie tyle bogactw przypadło. Już ja bym wiedział, co z nimi zrobić. Palcem bym sam nie ruszył, Służbę bym najął, w pałacu mieszkał, Ze złotych mi jadał, Najdroższe wina piłbym, W rozkoszy bym żył. Ludzie by mnie szanowali, Po rękach całowali, Ale ja nie głupi, Ni grosika bym darmo nie dał. A ty co? Ręce masz stwardniałe od roboty, Sam wienicę uprawiasz. Sam wino tłoczysz, sam koni doglądasz i dobytku, a złoto biednym rozrzucasz. Eee, ty. Nie umiesz ty, bracie, ze szczęścia swego korzystać. Ach, gdyby tak los mnie się uśmiechnął, mądrzej bym się urządził. Gdy mi tak zazdrościsz, bracie, mojego szczęścia, rzeczę Tugry, to ci powiem, jak je możesz zdobyć. Idź do lasu, Ukryj się w szałasie, w nocy przyjdą zwierzęta. Ty Siedź cicho i słuchaj, o czym mówią ze sobą. A dowiesz się rzeczy, których pragniesz. Poszedły Egry do lasu. Ukrył się w szałasie i czeka. Nocą przyszły zwierzęta. Ułożyły się przed szałasem i zaczęły rozmawiać. Był tam lew, szach, byli wezyrowie, niedźwiedź i tygrys, byli dworzanie, szakal, wilk i lis. – Wiecie co, braciszkowie? – rzekł wilk. – Dzisiaj widziałem srokę. Niosła w dziebie jakiś błyszczący kamień i schowała w dziupli. Pełno tam różnych blaszek, gwoździ, naszyjników, które noszą dziewczęta. I po co to jej? Przecież tego nie zje, głupia i tyle. – Eee, co tam sroka? – rzekł lisu. – A gdybyście widzieli, co wiewiórka chowała w pniu starego drzewa niedaleko źródełka, Cały wór skądś przytaszczyła. Nieźle się musiała obłowić, to spryciara jakich mało. Ech. Ziewnął lew. Ech, nie ciekało, dzisiaj historyjki mi opowiadacie, moi wierni słudzy. Spać się mi się zachciało. Poskrobał się wielki wezel niedźwiedź grubą łapą w głowę i powiada. No jeszcze panie, obyży wiecznie. Może to cię zabawi, co powiem. Dziś o świcie polowałem na myszy polne. Troszkę jak zwykle popróbowałem mrówek w mrowisku. Liznąłem miodku w starej dziupli, gdzie pszczoły sobie ul sporządziły. Ale mnie bestie w język pokąsały. Już ja im pokażę. Odgrażał się, kołysząc powoli ogromnym łbem. Ale o czym to ja mówiłem? Aha, już wiem. Więc sobie poluję, łasuję po lesie, aż tu nagle słyszę jakiś hałas. Przyczaiłem się w zaroślach. Tam wiecie gdzie? Obok tej białej skały. I widzę, jak ścieżką sunie na osiołku człowiek i na piszczałce gra. Osioł po obu bokach jakieś juki dźwigał, wypchane towarem. Co za zuchwalec, myślę. Ośmiela się zakłócać spokój mojemu władcy, żył wiecznie. Wylazłem z krzaków i stanąłem na ścieżce. Człowiek grać przestał, zamarł ze strachu, a osioł jak się nie zacznie drzeć. Gębę rozwarł niby wrota, ogon zadarł i jak nie pomknie z powrotem, tylko się kurzyło. Patrzę, juki spadły na ziemię. Podchodzę, wącham, obmacuję, ale nic do jedzenia tam dla mnie nie było, tylko jakiś żółty proszek mi nos połaskotał, aż zacząłem kichać raz po razu. Aha, myśli Egry to pewnie złoty piasek był w tych wolach. Niechby już sobie paszły te zwierzaki, to zaraz tam podskoczę. Zwierzęta pogważyły jeszcze z sobą o tym i owym, poplotkowały, wreszcie lew w szach powstał i zwolna oddalił się do swego legowiska. Zanim powoli stąpała jego świta. Dwaj wyzyrowie, niedźwiedzi tygrys, trzej dworzanie, wilk, lis i szakal. Potem zapadła cisza, przerywana tylko wyciem wilka i szakala, które wedle zwyczaju odprawiały swe nocne modły do księżyca. Jak tylko zwierzęta się oddaliły, Egry czym prędzej wyskoczył z szałasu i nie czekając rana, o szarym brzasku rozpoczął poszukiwania. Najpierw odnalazł dziuple sroki. Wyrzucił jej jajeczka z gniazda, matkę z rozpaczoną preczcisnął i zaczął szperać chciwie w kryjówce. Jak słońce przejdzie, zobaczy, co tu za skarbę sroka pokrywała. Teraz dalej, prędzej, nad rzutełką. Odnalazł Egry kryjówkę wiewiórki w pniu starego drzewa. Wiewióreczka była czujna i na odgłos kroków uciekła na najwyższy konar. Grzebie Egry w dziupli, szuka, wreszcie wór wyciąga i na plecy zarzuca. Później zobaczę, co w nim jest, jak słońce wzejdzie. Ciężki. Ucieszył się. Musi w nim wiele złota być. Poszedł Egry dalej. Odnalazł ścieżkę pod białą skałą. W mroku na kolanach pełza, juków wypchanych złotym piaskiem szuka. Znalazł dwa wielkie wory. Unieść ich nie może. Więc siadł na mchu i ranka czeka. Wzeszło słońce na niebie. Dzień się zrobił jasny. Wyciąga egry z sakwy łup, który odnalazł w gnieździe sroki. Ręce mu się trzęsą. Taki jest ciekawy skarbów. Two Szkarada! co na tu nas nosiła? Jakieś kamyczki z nad rzeki, muszle, jakieś szklane paserki, sercewiały gwoździe. <głos> Cisnął wszystko Egry w trawę, splunął ze złością. No niech tam moja strata. Zostaje mi jeszcze wór wiewiórki i okiosła. To się dopiero obławie. Rozwiązuje wór wiewiórki, patrzy, a tu orzeszki ziemne się sypią na ziemię. Brunatne, smakowite. Skoczył na równe nogi egry ze złości orzeszki nogami depce, rozgniata, kopie. Uff, myśli. Jak to ma wory złotego piasku, to nie będzie się martwił taką głupią stratą. I drżącymi z chciwości rękami zaczął rozwiązywać juki porzucone przez osła. Zarzuciła się trawa wokoło. Z wolów sypie się mąka kukurydziana. Sypie złociutka ściutka, że tylko placki, piec i palce oblizywać. Z wściekłości egry aż z zielenią na twarzy. – Ja wam pokażę łajdaki. Wygrażał pięścią w stronę szałasu. I temu kłamcy tugry wybije z głowy głupie żarty. A temu odpale sat mu zdepce. Winnicę poniszcze, Już on mnie popamięta. Wsiadł na swego skradzionego konia i jedzie w stronę sadyby tugrego, która stała na skraju lasu. Wtem na drodze staje mu niedźwiedź, a z tyłu tygrys szczerze olbrzymie kłę. Precz z naszego lasu, mówi niedźwiedź. Żebyś mi się na oczy nie pokazywał w naszym lesie, bo nie kosteczka nie zostanie po tobie. Ryczy tygrys. Egry dał koniowi ostrogę, rzucił się w bok i jak zaczął uciekać. Tak dotąd jeszcze ze strachu się nie upamiętał. Koniec.